Ponad 15 lat temu zorganizowana była akcja budowy domów dla tych najbardziej potrzebujących. Było to pod przewodnictwem Międzynarodowej Organizacji Chrześcijańskiej Habitat for Humanity. Miejscem gdzie się to odbywało było miasto Tijuana w Meksyku. Przybyło tam około 2000 ludzi, w większości z USA i Kanady, aby w ciągu jednego tygodnia wybudować 100 domów. Jest to czynione w różnych krajach świata, również w Polsce, według nauki Chrystusa i według Ewangelii. Gdy ja się tam znalazłem, nikt nie musiał mnie przedstawiać, a mimo to uświadomiłem sobie i odczułem, że jestem częścią wielkiej chrześcijańskiej rodziny i że wokół siebie mam tak wielu przyjaciół. W Ewangelii św. Łukasza, rozdział 23, czytamy Wówczas wzgardził nim, czyli Chrystusem Herod wraz ze swoją strażą na pośmiewisko kazał ubrać go w lśniący płaszcz i odesłać do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przed tym bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. Piłat i Herod, jak wielu polityków, nie byli przyjaciółmi. Prawdopodobnie nieczęsto, a może nigdy, nie było takich sytuacji i spraw, w ich urzędach, co do których byli zgodni i chętnie ze sobą współpracowali. Gdy na ich drodze stanął Jezus, obydwaj jednakowo poczuli się w kłopocie. Być może po raz pierwszy byli zgodni co do jednego. Po spotkaniu Jezusa uznali, iż woleliby uniknąć spotkania z Nim. Obydwaj jednakowo woleliby nie mieć z Chrystusem do czynienia. Problem Chrystusa postawił ich na tej samej drodze i na tej samej płaszczyźnie, a w ten sposób ten wspólny problem stał się nawet początkiem ich przyjaźni. Wśród nas i wokół nas spotykamy różne przyjaźnie. Są nawet tak zwane koła przyjaciół. Na przykład koło przyjaciół ziemi Nowy Targ, koło przyjaciół ziemi Czarna Góra, czy koło przyjaciół ziemi Tarnowskiej. Dzisiaj ogłaszam zapisy do nowego koła: koła przyjaciół Jezusa Chrystusa. Nie tego Chrystusa z kamienia czy z metalu, ale Chrystusa żywego. Żywego, bo działającego z mocą, z mocą Jego słowa i Jego Ducha. Czy wśród słuchaczy audycji Wieraj Wolność znajdą się chętni do zawarcia przyjaźni z żywym Jezusem? Nie musisz za to płacić, ani płacić składek. Po prostu tam, gdzie jesteś i tak, jak jesteś. Powiedz, Panie Jezu, od dzisiaj chcę należeć do Ciebie. I tylko do Ciebie. Dotychczas nie należałem, nie należałam do Ciebie. Ani do Twoich przyjaciół. Dzisiaj jest ten dzień, pierwszy dzień, kiedy pragnę i chcę to zmienić zmień moje życie Panie aby od dzisiaj należało do Ciebie a w ten sposób i do samego Boga dziękuję Panie że pragniesz to uczynić i pragniesz aby uczynić to w moim życiu niech te słowa będą dobrym początkiem dzisiejszej audycji ale również wspaniałym początkiem nowego narodzenia i nowego życia. Życia z żywym Jezusem. Zapraszamy również Ania i Józef Lupa. A w dzisiejszej audycji Najlepsza i najpiękniejsza modlitwa Jezusa Chrystusa o tych, którzy należą do Niego według zapisu apostoła Jana i prezentacji Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie. Droga ku światłu to reportaż z Polski Dzisiaj pytanie, ale trochę inaczej, również radiowe studium biblijne, muzyka, śpiew, a za moment utwór muzyczny, który wprowadzi nas w atmosferę słuchania. Jest Jesteś dzieckiem miłości Nie dogoni cię zło Jesteś dzieckiem światłości Nic nie zrobi ci mrok Jesteś dzieckiem miłości Nie dogoni cię zło Stałeś, myślałeś, że świt Ruszyłeś drogą na szczyt Ktoś krzyczał, szyjesz, więc żyj! Śpiewaj płaciec i pij Bawicie mami wciąż noc Czai się z łanocy moc Choć koło tłum jesteś sam Wiadomość dla ciebie mam Wiadomość dla ciebie mam Jesteś dzieckiem szatłości Nic nie zrobić im rok. Jesteś dzieckiem miłości Nie dogonicie cię zło Jesteś dzieckiem światłości, nic nie zrobi ci mrok, jesteś dzieckiem miłości, nie dogonicie słowa. Nie dogonicie zło, jesteś dzieckiem światłości, nic nie zrobi ci mrok. Jesteś dzieckiem miłości. Nie dogonicie zło. Przed tobą ciemność i mgła. Na drodze wyrwy wśród skał. Czujesz, że wzmaga się w wiat, wiatr. mniej zysku wciąż więcej strat. przez rzekę zerwany most. Czujesz, że blisko jest ktoś jest Ktoś, ktoś czeka, byś wybrał sam, sam, sam Wiadomość dla Ciebie mam Wiadomość dla Ciebie mam jesteś dzieckiem dzieckiem dzieckiem, Jest ty dzieckiem światłości Nie chcecie zrobić mrości Jest ty dzieckiem miłości Nie do cię złości zło. jesteś jesteś Jest ty dzieckiem światłości Nie chcecie zrobić mrości Jesteś dzieckiem miłości, jesteś dzieckiem, nie ma Ewangelia Jana, rozdział 17, wersety od 1 do 5.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 że Ty mnie posłałeś. Siedemnasty rozdział Ewangelii według św. Jana jest zapisem modlitwy Jezusa, jaką zaniósł do swego Ojca. Mamy niezwykłą szansę posłuchania rozmowy Syna Bożego ze swoim Ojcem tuż przed tym, jak oddał swoje życie jako okup za nas grzesznych, zbuntowanych ludzi. Niezależnie od tego, co wydarzyło się w następnych godzinach. Ta modlitwa ukazuje nam Jezusa zwycięzcę. Jezus z pewnością nie był ofiarą. On był i jest zwycięzcą odwagi. Tak zachęca swoich uczniów. Ja zwyciężyłem świat. Jeżeli ty i ja zrozumiemy i zastosujemy prawdy zawarte w tej niezwykłej modlitwie, również będziemy zwycięzcami. Punktem kulminacyjnym życia Jezusa był krzyż. Krzyż był dla Niego chwałą życia i drogą do wiecznej chwały. Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy był uwielbiony. Co Jezus miał na myśli, mówiąc wielokrotnie o krzyżu, jako o chwale i uwielbieniu? Wielokrotnie w historii zdarzało się, że wielcy ludzie stawali się sławni dzięki śmierci. Ich śmierć nadawała niezwykłe znaczenie ich życiu. W czasie życia często byli niezrozumiani, niedoceniani, potępiani. Ale ich śmierć ukazywała ich prawdziwą wielkość. Amerykański prezydent, Abraham Lincoln, miał wielu wrogów przez całe swoje życie. Ale nawet ci, którzy go krytykowali, widzieli jego wielkość, gdy umarł. Osoba opuszczająca pomieszczenie, gdzie zwłoki prezydenta były wystawione na widok publiczny, po zamachu na jego życie, powiedziała coś takiego. Teraz przeszedł on do historii. Minister wojny w rządzie Lincolna, który zawsze uważał prezydenta za człowieka surowego i nieokrzesanego, i nigdy nie darzył go sympatią, spojrzał na ciało prezydenta i powiedział ze łzami w oczach. Odszedł od nas największy władca, jakiego świat kiedykolwiek oglądał. Joanna Dark została spalona na stosie, ponieważ Anglicy uznali ją za czarownicę i heretyczkę. Wśród tłumu stał pewien Anglik, który był w tym miejscu, dlatego że poprzysiągł, że dołoży chrustu do jego stosu. Ale patrząc na to, jak płomienie ogarniały ciało tej nieustraszonej kobiety, zawołał. Chciałbym, aby moja dusza znalazła się tam, gdzie będzie dusza tej odważnej kobiety. Jeden z sekretarzy królewskich opuszczał widowisko ze słowami Wszyscy zasłużyliśmy na śmierć, bo spaliliśmy świętą. Chwała męczenników bardzo często objawia się w ich śmierci i tak właśnie było z Jezusem. Nawet rzymski setnik, przyzwyczajony do oglądania śmierci, musiał powiedzieć, zaprawdę ten był Synem Bożym. Krzyż był chwałą Jezusa, gdyż nigdy Jezus nie był tak wielki i tak potężny, jak w czasie swojej śmierci. Krzyż był i jest Jego chwałą. Od 2000 lat, jak magnes przyciągał ludzi i tak jest do dzisiaj. Krzyż przyniósł chwałę Jezusowi, ponieważ był on dokończeniem Jego dzieła. Wykonałem wszystko, co mi powierzyłeś Tak mówił do Ojca Gdyby nie poszedł na krzyż Zadanie, które miał do wykonania Pozostałoby niedokończone Jezus przyszedł na świat Aby powiedzieć nam o miłości Bożej I okazać ją w zrozumiały dla nas sposób Gdyby zatrzymał się przed krzyżem Znaczyłoby to, że tam byłaby Granica Bożej miłości Idąc na krzyż Jezus udowodnił, że nic nie było niemożliwego Dla miłości Bożej Oraz, że jest ona bezgraniczna Istnieje obraz z czasów I wojny światowej przedstawiający żołnierza łączności naprawiającego przerwane druty telefoniczne. Gdy zakończył zadanie połączenia kabli telefonicznych, został trafiony pociskiem. Obraz przedstawia go w chwili śmierci. Pod spodem widnieje tylko jedno słowo: Łączę. Wykonanie powierzonego Mu zadania kosztowało Go życie. Dokładnie tak postąpił Jezus. Wykonał powierzone Mu zadanie. Przyniósł ludziom Bożą miłość. Dla Niego oznaczało to pójście na krzyż. Krzyż przyniósł Mu chwałę, ponieważ tam dokończone zostało dzieło powierzone Mu przez Ojca. Jego ostatnie słowo wypowiedziane na krzyżu brzmiało – wykonało się. Ale w jaki sposób krzyż przyniósł chwałę Bogu Ojcu? Jedynym sposobem przynoszenia chwały Bogu jest okazywanie mu posłuszeństwa. Dziecko przysparza dumy swoim rodzicom, gdy jest im posłuszne. Obywatel okazuje szacunek państwu, w którym mieszka, spełniając obowiązki, które ono na niego nakłada. Student przynosi chwałę swojemu nauczycielowi, gdy uważnie go słucha. Jezus przyniósł chwałę i cześć Bogu, będąc mu posłusznym we wszystkim. Opowiadanie ewangeliczne jasno mówi o tym, że Jezus miał możliwość uniknięcia krzyża. Jezus naprawdę nie musiał iść do Jerozolimy. Gdy patrzymy na ostatnie dni życia Jezusa, jesteśmy zmuszeni powiedzieć, jak bardzo kochał On Boga, jak dalece był Mu posłuszny. Wielbił On Boga na krzyżu, okazując doskonałe posłuszeństwo, wypływające z bezgranicznej miłości. pyta, nie błądzi. Kto czyta, nie błądzi. Kto czyta i przyjmuje Słowo Boże, na pewno nie błądzi. Pytania i odpowiedzi. Dzisiaj trochę inaczej. Drodzy, słuchający audycji wieraj Wolność, telefonujecie, bierzecie udział w sekcji audycji Pytania i Odpowiedzi. Rozmowy te są bardzo ważne dla nas. Znaczna większość tych rozmów jest dobra i budująca, prowadząca do ważnych refleksji. Rozmowy te pomagają też zrozumieć przyczyny i przeszkody, które nie pozwalają niektórym ludziom podjąć tę najważniejszą decyzję, którą jest zawierzenie i poddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Przez kilka następnych niedziel, gdy Pan pozwoli, zamiast regularnych pytań i odpowiedzi, w każdą niedzielę zastanowimy się wspólnie nad przyczynami, które powstrzymują niektórych słuchaczy od zaufania Jezusowi Chrystusowi. Przyczynami, które nie pozwalają nawiązać bardzo bliskiej, intymnej, duchowej relacji ze Stwórcą. Zastanowimy się, co powstrzymuje od zrobienia pierwszego Ważnego kroku. Kroku, który prowadzi do wspaniałej światłości, do nowych doświadczeń i do nowego życia. Tematem na dzisiaj jest pytanie: Dlaczego niechęć Polaków do Biblii? Przez długie stulecia Biblia była czarną, zakazaną księgą dla Polaków. Polacy nie tylko nie byli zachęcani do czytania i poznawania Biblii. Polacy byli zachęcani, czasem zmuszani, aby trzymać się z daleka od tej książki, w której miały być zamieszczone herezje przeciwko Kościołowi. Gdybyśmy na ulicy zapytali przechodniów, z czym kojarzy ci się słowo Biblia, jaką odpowiedź usłyszymy najczęściej? Słowo Biblia kojarzy mi się ze świadkami Jehowy. Dlaczego dla większości Polaków słowo Biblia przywołuje takie skojarzenia? Człowiek, który mówi o Biblii, to na pewno świadek Jehowy. Od kilkudziesięciu lat świadkowie Jehowy w Polsce uczynili wielkie postępy w rozpowszechnianiu Biblii. W swojej działalności byli bardzo zorganizowani, systematyczni i wytrwali. Trudno znaleźć człowieka w polskim mieście czy na wsi, który nie miał spotkania ze świadkami Jehowy. Mimo, że świadkowie Jehowy są ludźmi bardzo grzecznymi i miłymi, Polacy nigdy nie pokochali świadków Jehowy. Nie tylko nie pokochali, ale często odnoszą się do tych ludzi z dużą niechęcią. Można tu dojść do konkluzji. Ponieważ Polacy nie mają zaufania do świadków Jehowy, a ponieważ słowo Biblia kojarzy się ze świadkami Jehowy, Polacy nie lubią Biblii. To tak jakby świadkowie Jehowy byli winni, że w Polsce jest Biblia. W rzeczywistości Biblia to więcej niż świadkowie Jehowy. Biblia to dużo więcej niż świadkowie Jehowy. Skąd niechęć Polaków do Biblii? Kto czytał całą Biblię, wie, że Biblia najwięcej miejsca poświęca Żydom. Prorocy byli Żydami, apostołowie byli Żydami, piszący Biblię byli Żydami. Nawet Jezus Chrystus w swoim przyjściu na ziemię urodził się w rodzinie żydowskiej. Jakby to nie było wystarczające, Jezus mówi, że zbawienie ludzi bierze początek od Żydów. A apostoł Paweł pisze, że Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Wiemy również, że bardzo dużo Polaków nie lubi Żydów. Jeżeli więc Biblia tak dużo miejsca i uwagi poświęca Żydom i tak dużo Polaków nie lubi Żydów, czy można się dziwić, że Polacy nie lubią Biblii? Gdzie zacząć, aby to odwrócić czy odmienić? Czy może najpierw pokochać Żydów, później pokochać świadków Jehowy, a wtedy automatycznie pokochasz Biblię? Jest w tym jakaś logika, jest jakiś sens, chociaż w innej kolejności. Jeśli autentycznie pokochasz Jezusa Chrystusa, czytając Biblię, nie będziesz mieć problemów ze świadkami Jehowy. Jeżeli autentycznie pokochasz Jezusa Chrystusa, czytając Biblię, na pewno nie będziesz mieć problemów z Żydami. Jeżeli autentycznie pokochasz Jezusa Chrystusa, czytając Biblię, nie znaczy to, że przyjmiesz wszystko to, co mówią wszyscy Żydzi i nie znaczy to, że zgodzisz się z tym, co głoszą Świadkowie Jehowy, ale na pewno nie będziesz nienawidzić Żydów i nie będziesz nienawidzić Świadków Jehowy. Dlaczego niechęć Polaków do Biblii? Właśnie teraz jest czas na rozmowy. Masz własne doświadczenia, refleksje? Zadzwoń, podziel się nimi. Telefon 503 0068 lub 931 1401 503 0068 lub 931 1401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 www.gospel.pl Droga ku światłu Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasparczaka Był czas w latach 80., kiedy pojawiło się sporo literatury na ten temat. Radystezja stała się bardzo popularna i wiedziałem, że w rodzinie ojca funkcjonowały pewne Działania, pewne rzeczy, które mogłyby szokować. Babcia e, ojca e, podobno miała taką moc, że kiedy wyszła i przeszła przez drogę, e, jadące powozy, e, konie szalały, e, nie chciały jechać do przodu, e, zrzucały z siebie e, homonta, Jakieś karoce zajeżdżały, światła pojawiały się, chociaż tych świateł nie było w miejscach, w których być nie powinny. Zjawiska iście z jakichś horrorów, podobno babcia, ojca, jakieś specjalne szkolenie przeszła u czarownicy, która no, ze wszech miar spełniałaby dzisiaj te kryteria. Także zamiast do szkoły chodziła na jakieś specjalne wykłady i to, to wykłady takie pełne mocy. Dlatego osoba tej babci była wielkim postrachem dla, dla całej miejscowości, w, których, w której żyli. Krążyły legendy na ten temat. I to było takim y, przerażającym znakiem pojawienie się tej osoby. Także y, mówię, mając y, takie historie gdzieś tam w głowie, wiedziałem, że być może, być może jest, jest coś więcej, jest jakaś inna moc, dobra moc, która może pomóc ludziom, y, która może y, pomóc w chorobie, w problemach bytowych, która, moc, która jest rozwiązaniem na wszelkie problemy. Można zmieniać rzeczywistość, można zmieniać okoliczności, mając do dyspozycji taką moc. Więc pomyślałem, może, może to jest ten wątek, który warto by podjąć w związku z ojcem wzbudziło takie, takie nadzieje, że może, może rzeczywiście coś w tym jest więcej. Zaczął próbować, czytał i, i od razu zaczynał działać. Chodził na kurs radiestezji, bo, bo i takie były organizowane. Więc stał się nagle człowiekiem bardzo aktywnym i zaangażowanym w to, co pojawiło się w jego życiu. Przychodzili różni ludzie, y, którzy świadczyli, że ojciec zaproszony do szpitala, do kogoś z ich rodziny wywoływał na przykład y, jakiś taki y, fizyczny skutek y, pęknięcia czy zniknięcia jakiejś narośli, tak było, tak twierdzili, przychodzili, y, inni mówili o tym, inni przychodzili, bywało tak, że zjawiali się ludzie w naszych drzwiach mieszkania, bo mieszkaliśmy razem. I mówili, że muszą zabrać ojca do szpitala, bo no sam uwierzył, że gdyby tam nie poszedł, to by człowiek nie żył. Sam uwierzył w to. Kiedy się taka koleżanka przyszła do mnie bardzo sceptycznie nastawiona na, na te działania, e, z bólem ucha e, doznałaby niemal szoku, kiedy pod wpływem dotknięcia nagle z ucha zaczęła płynąć jakaś i, i... Problem gwałtownie się e, zniwelował. Nie było, nie, nie było już, jak gdyby, powrotu do tego o, chorące, chorego, ciągle jak gdyby powtarzającego się problemu. Także mówię, były rzeczy bardzo wyraźnie e, spektakularne, doświadczone na sceptykach. Także e, to tak, takie bliskie i wiemy, że bardzo konkretne dowody, bo to co działo się na zewnątrz to widzieliśmy tylko z napływu ludzi, którzy przyjeżdżali, którzy zabierali ojca, nie tylko w Bydgoszcze, ale i daleko poza w Polskę, także dla mnie to był szok, że można doświadczać nowych rzeczy, Rzeczy o których co najwyżej czytało się gdzieś w literaturze. To co się z nim zaczynało dziać, to, była, to był obłęd. Po prostu człowiek nigdy, całe życie nie pił. Przyzwoity, można powiedzieć, obywatel. Zaczął yy, pić. To tak na końca. Naprawdę zwykle to padał pod stół. Alkoholizm, wściekłość taka, potem te wizje, sny różne takie demoniczne, straszne, no myślę, że to głównie, to co już potem naprawdę nie, dało, nie pozwala mu funkcjonować. Mówił do nas, ja na wszystko mam radę, sposób wszystkim sobie poradzę, no tylko z gruźlicą sobie nie poradzę, bo nie wiem dlaczego akurat, trudno mi powiedzieć, ale takie miał przekonanie. Nie, to nie było przekonanie, to było zapisane, ja, ja może czytałem jakieś się wydawnictwo i, i, i, i, i rzeczywiście tam pisało, że radiestezja właściwie każdy przypadek może opanować, natomiast jest jeden problem, gruźlica. Nie trzeba było długo czekać, aż dopadła go gruźlica. taki e, bardzo, bardzo nieciekawy klimat. E, nie mieliśmy na to rozwiązania dopóty, dopóki w jakiś sposób Bóg e, nie przerwał tego. Kiedy nawróciliśmy się, e, wtedy rzeczywiście nasze spojrzenie na te wszystkie problemy, w któr których dotykaliśmy, się otworzyło. Nagle zauważyliśmy, czym jest radiestezja, czym są te różne filozofie, w które próbowaliśmy wchodzić, te nauki. Ale z chwilą poznania Boga i takiej duchowej przemiany y, zauważyliśmy, że to nasze życie stało w jakimś tam momencie na krawędzi. Że Niewiele brakowało, byśmy w tym zakosztowali i zostali. Bóg okazał nam łaskę w tym momencie i dał nam możliwość poznania siebie. To było dla nas szokiem. Yy, nigdy nie doświadczaliśmy takiej bliskości jak wtedy, w tych, kiedy w prostych słowach do Boga zwróciliśmy się o taką pomoc. To było cudowne doświadczenie. Właściwie kiedy zaczęliśmy poznawać słowe Boże i przyszło przekonanie o tej praktyce, co to jest naprawdę, było ostrzegane, że człowiek, który się chwyta tych narzędzi, po prostu staje się sam narzędziem diabelskiej mocy i przez całe lata w zasadzie to się wszystko potwierdzało, aż doszedł do takiego etapu po latach, siedmiu może, że y, te siły wzięły go we władanie. on miał y, takie y, wizje na jawie. Widział twarze takie potworne Pochylające się nad nim, straszyły go i, i po prostu wielka trwoga przychodziła na niego. Przychodził do nas wtedy i prosił o modlitwę, o czytanie Biblii, bo mówił, że to przynosi mu ukojenie, oddala to, przynosi pokój. i y, ale wszystko jeszcze dalej się rozwijał. On nie porzucił, mimo wszystko tej praktyki. On, on, on wahadło trzymał pod poduszką szpitalu. Musiało wiele lat upłynąć, kiedy właściwie do niego zaczęło docierać, że Boże Słowo rzeczywiście go może wyratować z tej opresji psychicznej. Z obłędu, właściwie on był bliski obłędu. Kiedy y, pojawiła się ta gruźni, gruźlica, to rzeczywiście jemu ręce opadły. Wiedział, że już tu nie ma szans żadnych na samouleczenie. Kiedy zabierano go do szpitala, to trzymał się w fotelach. Nie chciał, nie chciał wyjść, bo wiedział, że to już dla niego koniec jest. W szpitalu płucnochorych zaczął tracić wzrok. Kiedy, kiedy już doprowadzono ojca do takiego stanu, że praktycznie nie było szansy na wyleczenie, a nie chciano dalej go trzymać w tym ośrodku, musieliśmy go zabrać do domu. I to był właściwie taki okres, kiedy w jednym momencie dokonała się ta modlitwa nad Nim. My we dwójkę byliśmy, tak zdeterminowani modliliśmy się z Ojcem i wtedy wiemy, że naprawdę dokonała się taka niesamowita przemiana w Nim bo sam musiał uznać, że został dotknięty mocą, której się nie spodziewał, która była zdecydowanie większa niż ta, którą sam dysponował. Zdziwiony bardzo uznał, jak to. Oprócz tego, co ja robię, coś jeszcze jest. I tu się od tego momentu zaczęła jego taka droga ku światłu. Ze, ze wzrokiem. Myśmy byli u okulisty. Pani doktor stwierdziła, że ma na no oka sito, że on, faktycznie on plamę w telewizorze widział, jeśli czy czuł światło słoneczne po, tej le, leczeniu, po leczeniu, czuł ale, ciepło, czuł, ale nie widział, więc taki był stan jego wzroku. On praktycznie był niewidomy. I nagle tutaj. Wszystko się zmienia, ojciec bierze okulary, potem lupkę taką sobie yy, przysposobił i czyta Biblię, No to już szok był dla nas zupełnie, ten duży egzemplarz, taki największy i czyta od pierwszej strony do ostatniej Biblię, człowiek, który, jak pani doktor powiedziała, nie ma szans już widzieć, ponieważ to się nie odbudowuje, to się nie odbudowuje, ten człowiek czyta Biblię. On już nie chciał wrócić do starych rzeczy. On wiedział, że one go po prostu zaprowadziłyby na samo dno. I, i wtedy to właściwie to, się to, to były dni, można powiedzieć, Bożej mocy. Dni Bożej mocy. On został w przeciągu godzin praktycznie tak dotknięty Bożą mocą, wyrzucił wszystko, wahadło, kazał wywalić. Bo przedtem przez lata w ogóle nie do pomyślenia, że on chciał o tym nawet rozmawiać. Wszystko sam zrozumiał, powiedział, zaczął czytać Biblię. Mówi, teraz już wy mnie musicie mówić, ja już sam to wiem, bo czytam. I porzucił to wszystko. autentyczne wołanie. Jego koniec dla mnie był, był, był takim niesamowitym wyzwoleniem. Przyszedł czas, że wyciszył się, usnął, jak gdyby stracił przytomność oczywiście, ale to wszystko działo się w takim niesamowitym pokoju. Po prostu to, to było dla nas też takie naturalne, takie, takie oczywiste, bez, bez jakichś e, takich szczególnych rozdać. Po prostu byliśmy już e, pogodzeni z tym wszystkim, e, co działo się. Dla nas wielką radością było to, że mógł odejść, pogodzony z nami, z ludźmi, ze wszystkimi wokół. Po prostu odszedł w pokoju i ku światłu. Zwaliłeś ziemię, krok, Słońce i gwiazdy stworzyłeś samą mocą Ty wypowiadasz te słowo, Góry i pagórki drżą. Któż może o panie stąd? Panem nieba i ziemi jesteś. Znaczyłeś Mu życia wieku. Przyjacielem swym uczyniłeś Go Ty sam. A kiedy odszedł od Ciebie, nie zostawiłeś Go. Posłałeś Jezusa, by odkupił świat.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 Obecnie kampania reklamowa przeciw paleniu papierosów, owszem, przynosi wśród młodzieży pewne rezultaty. Jednak ostatnie badania wyraźnie wskazują, że największych możliwości w tym zakresie szukać trzeba znacznie bliżej domu. Witam państwa, dr James Dobson z Focus on the Fun. Badania przeprowadzono z udziałem ponad 16 tysięcy uczniów z Orange County w stanie Kalifornia. Wykazały one, że dzieci są przerażająco nieświadome zagrożeń związanych z paleniem. Ale co może nawet ważniejsze, wykazały też, że nie koledzy z klasy czy nauczyciele, ale najbliższa rodzina ma największy wpływ na to, czy dziecko sięga po narkotyki, alkohol lub papierosy. Jeśli nastolatek widzi, że jego rodzice bądź rodzeństwo pali lub aprobuje palenie, prawdopodobnie pójdzie w ich ślady. Jeśli ktoś może go przed tym powstrzymać, najczęściej jest to członek własnej rodziny. Wielu rodzicom wydaje się, że jest to temat, który spokojnie można pozostawić w szkole i w ogóle nie podejmują go w domu. Tymczasem wszelkie badania dowodzą, że to właśnie nacisk rodziny, nie żaden inny, przynosi najlepsze efekty. Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi o tym, jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą palenie papierosów. Powiedzcie im, że jesteście przeciwni temu nałogowi. Przedstawcie im związane z nim zagrożenia dla zdrowia, włącznie z rakiem i chorobami serca. I zapewnijcie im fachową psychologiczną czy medyczną pomoc, jeśli już zaczęły. Rodzice mogą wiele zmienić w życiu swoich dzieci. Naprawdę mogą wiele. Za uwagę dziękuję dr James Dobson z Focus on the Family. Program zrealizowano w studiu DR w Wiśle. Słuchając w dalszym ciągu audycji Wieraj i Wolność zapraszamy naszych drogich słuchaczy, cierpliwych słuchaczy do pozostania z nami jeszcze około pół godziny, aby zastanowić się nad bardzo, bardzo ważnym tematem. Temat, który bierzemy od kilku tygodni to temat tego, co Pan Bóg zaplanował na początku, tego, co człowiek zepsuł i tego, jak Pan Bóg to zakończy, co Pan Bóg zrobi z tym na końcu właśnie dlatego korzystamy z tego, co jest napisane na początku Biblii, korzystamy z tego, co jest napisane na końcu Biblii. Żeby się zastanowić się, żeby wiedzieć, żeby zrozumieć to lepiej. Jak wygląda plan Boży, który zaczął dobrze, ludzie zepsuli, a mimo to Pan Bóg zakończy go dobrze. W ostatniej audycji rozmawialiśmy na temat Ewy, której Pan Bóg powiedział, że będzie cierpiała Rodząc dzieci z tego powodu, że sprzeniewierzyli się Słowu Bożemu. A dzisiaj skorzystamy z fragmentu, który mówi o Adamie, bo ciekawe jest, że Pan Bóg powiedział coś do Ewy i powiedział też do Adama. Dzisiaj ze mną są dwie osoby: jest Ania i Józef Lupa. Dobry wieczór. I przeczytamy na początku z Księgi Rodzaju rozdział trzeci, wierszy 17 do 19 i z Apokalipsy ostatnie księgi z rozdziału 22, wiersz 3. To mężczyzny wtedy Bóg ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach. Nie będziesz z niego jeść. Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cier i osed będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem Twoim są płody roli. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Apokalipsa 22.3. Nic godnego klątwy już to nie będzie i będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. Dziękuję. Jest tutaj wiele podtekstu i wiele takich podtematów można by rozwinąć i na przykład takie elementy można by tutaj wziąć pod uwagę, że słuchać żony, czy nie słuchać żony, bo Jakie są konsekwencje tego? Napisane jest, że nie Ty będziesz przeklęty, ale Ziemia będzie przeklęta z Twojego powodu. Jest tutaj element tego, że głód żołądka zmusicie do pracy, musisz pracować, bo jakby nie głód żołądka, to może byś nie pracował. Ty będziesz chciał boże, będą rosły Ci chwasty, dużo potu wyciśnie z Ciebie Twoja praca. A na końcu zamienisz się w pro i wrócisz do przeklętej Ziemi. Także jest to dosyć szeroki temat. Próbujemy w ciągu pół godziny powiedzieć to, co najważniejsze. Bóg rzekł do mężczyzny: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś drzewa, co do którego dałem ci rozkaz, w słowach nie będziesz z niego jeść. Bóg powiedział do Adama: Nie będziesz z niego jeść. Ale co? Adam posłuchał swej żony i zjadł. To, co uczynił Adam, przyniosło konsekwencje. Dlatego Bóg mówi, przeklęta niech będzie ziemia z swego powodu. Dlaczego to, co uczynił Adam, tak strasznie rozłościło Boga? Adam nie posłuchał tego, co mówi Bóg. Ale czy tak naprawdę to tak bardzo rozłościło Boga? Na pewno to rozłościło. Ale kogo Adam posłuchał? Bóg dał rozkaz, przykazanie, a Adam nie słucha Boga, tylko słucha swojej żony, słucha Ewy. Ktoś może powiedzieć, no to nigdy, nigdy nie słuchaj żony. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Ewa wiedziała o tym, że w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, w trzecim wersecie, kiedy Ewa wdała się w dyskusję z wężem, z szatanem. Mówi do szatana. Bóg rzekł, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Ona tak mówi do szatana, że Bóg powiedział, że nie wolno nam ale w konsekwencji tej dyskusji posłuchała i zrobiła to, co szatan chciał, żeby ona zrobiła. Posłuchała słowa nie Bożego, tylko diabelskiego słowa. Teraz kogo tak naprawdę posłuchał Adam? Czy tylko Ewy? Czy może szatana tak naprawdę posłuchał? Komu bardziej zaufał? Czy Bogu, który dał mu przykazanie, czy Szatanowi, który stał za Ewą, który zwiódł Ewę? Jezus powiedział: Nie możesz służyć dwóm panom. Na tym świecie nie ma trzech panów. Na tym świecie jest dwóch panów. Jest pan, Pan, król, król, jeden, jedyny Bóg żywy, który wszystko stworzył ale dla nas, ludzi, do dzisiaj jeszcze, dopóki Bóg, jak czytamy ostatnią księgę, nie zamknie swojego planu i doprowadzi wszystkiego do końca i nie wrzuci szatana razem ze swoimi demonami i ludźmi, którzy Jego słuchali. Kogo? Szatana. Do tego momentu jeszcze jest Bóg Panu. Szatan został pokonany przez Jezusa na krzyżu, ale dzisiaj nadal jeszcze ma moc i nadal jeszcze panuje w tym świecie. Dlatego ludzie dzisiaj, tak jak i wtedy, mają możliwość słuchać Słowa Bożego, ale również mają słuchać możliwość słuchać tego, co zaprzecza Słowu Bożemu. Ewa posłuchała tego, co zaprzecza Słowu Bożemu. A tym, który zaprzecza Słowu Bożemu jest szatan. Adam powinien ufać Bogu i Jego Słowu. On poszedł za człowiekiem, za żoną, ale tak naprawdę poszedł i zbuntował się przeciwko Bogu, poszedł za szatanem. Bóg, który stworzył Adama i Ewę do bliskiej relacji ze sobą, właśnie przez to tak często podkreślamy, że człowiek odwrócił się plecami do Boga. Kiedy jesteśmy na przykład w pokoju i na przykład jest teraz moja żona tutaj i jesteśmy ze sobą blisko i Ania na przykład obróci się plecami do mnie. Jest to jakiś znak, ale nadal ona jest tutaj w tym pokoju obywnym. Tutaj stało się coś więcej. Człowiek, Adam i Ewa, nie, nie tylko, że odwrócili się plecami do Boga, ale oni poszli za kimś, kto jest Bożym przeciwnikiem, kto nienawidzi Boga. I to, to właśnie spowodowało całe konsekwencje, które dzisiaj obserwujemy. Ale Bóg wiedział o tym, że kiedy człowiek pójdzie za szatanem, to jest coś bardzo złego. I dlatego też Bóg musiał przeknąć, tak jak tu jest napisane, konsekwencją grzechu Adama było przeklęcie ziemi przez Boga. To sam Bóg przeknął, żeby człowiek zobaczył, że jego decyzja i jego wybór pójścia nie za Bogiem, ale za Bożym przeciwnikiem przynosi tylko trud, pot, dużo potu. potu i tak dalej. WPNA, Oak Park, Chicago. Teraz zrobimy przerwę, powrócimy. Jedno słowo za... Wracamy do naszej dyskusji na temat tego, co jest na początku i tego, co jest na końcu. Do planu Bożego, który coś dobrego zaplanował i dobrze skończy, ale my żyjąc w środku tego procesu doświadczamy, doświadczamy tego, co się stało tam w raju, kiedy Adam i Ewa posłuchali Rady przeciwnika słuchali rady złego. I tu jest taki element właśnie ważny, można by się zastanowić, że napisany jest przeklęta niech będzie ziemia z Twojego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twojego życia. Więc widzimy tutaj, że nie napisane jest, że Ty będziesz przeklęty Adamie ale Ziemia będzie przeklęta z Twojego powodu. Jaka generalnie różnica jest w tym, że nie Adam, ale Ziemia będzie przeklęta? Gdyby Bóg powiedział do człowieka, jesteś przeklęty, człowiek już nigdy nie miałby możliwości mieć relacji z Bogiem. Znaczy mówiąc przeklęty, znaczy oddzielony, odrzucony. Gdyby Bóg powiedział jesteś przeklęty, właśnie w tym znaczeniu, odrzucony. Można by powiedzieć, że człowiek nie miałby już nigdy możliwości powrotu do relacji z Bogiem. Gdyby Bóg powiedział do Adama, jesteś przeklęty, nie byłoby ostatniej księgi Biblii. Bo ta księga ostatnia, zwana księgą Objawienia, czy też Apokalipsą, mówi właśnie o tym, że jest w Bożym planie jest zrealizowany powrotu. Boży plan powrotu człowieka do Boga, powrotu człowieka do sytuacji sprzed upadkiem. przed upadkiem. Bóg powiedział do węża w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, w czternastym wersie jest napisane. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. To się odnosi do szatana. Bóg przeklął bezpośrednio szatana. Bóg nie przeklął człowieka bezpośrednio. Dlatego człowiek ma nadal możliwość upamiętania się, czyli zrozumienia, że odwrócił się do Boga plecami, że popełnił zło i zwrócenia się do Boga i proszenie Boga o przebaczenie. Natomiast szatan już nie ma takiej możliwości. Dlaczego szatan nie ma możliwości, a człowiek ma? Dlatego, że w zgodności z tym, co mówi Słowo Boże, karą za grzech jest śmierć. Szatan umarł duchowo i został odrzucony przez Boga, odrzucony z Jego obecności. Na tym polega śmierć duchowa. Człowiek natomiast, będąc istotą fizyczną i duchową, przez fizyczną śmierć ma możliwość powrotu do relacji z Bogiem. Z zapłatą za grzech w śmierć. To znaczy, jeżeli umrzesz, wykona się na tobie sprawiedliwy wyrok za to, że pewnie grzech. Teraz może się zastanowić. No może nie jestem takim grzesznikiem. Może moje życie nie jest takie złe. Jeżeli jesteś przekonany co do tego, że umrzesz, możesz być przekonany również co do tego, że jesteś grzesznikiem przed Bogiem. Bo właśnie w ten sposób wypełnia się Boże Słowo, że zapłatą za grzech jest śmierć. To, że my wszyscy umieramy jest tylko potwierdzeniem tego, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i że wypełnia się na nas Boży, Sprawiedliwy Sąd, czy też Boża Sprawiedliwość za to, że żeśmy zgrzeszyli. Jednak Bóg nie pozostawił nas bez nadziei na zasadzie takiej, że zgrzeszyłem i teraz jestem na wieki odtrącony i odrzucony od Jego oblicza. Dlatego Bóg nie powiedział do Adama w tym właśnie momencie jesteś przeklęty, powiedział, że Ziemia jest przeklęta z Twojego powodu, ale więcej Bóg powiedział o tym, że narodzi się potomek, który zmiażdży głowę węża. To jest właśnie mowa o Jezusie Chrystusie, o tym, że Jezus przyjdzie i zapłaci za to, co zrobił Adam, zapłaci za to, co zrobiłem ja, co zrobiłeś ty. Ale ktoś może pomyśleć, no to ta szansa jest ciągle, jak umrę, to jeszcze też dalej będę miał szansę, bo tam jeszcze się różne rzeczy będą działy. I tu to trzeba podkreślić, Bóg dał człowiekowi szansę stać, za, życia. za życia żyjąc na tej ziemi. Tak, także dlatego a Bóg już tutaj widzimy, że daje człowiekowi możliwość upamiętania się. Jeżeli żyjesz, jeżeli jest oddech w Twoich płucach, a nie znasz Boga, osobiście Go nie poznałeś, to znaczy, że Cały czas daje Ci możliwość i czas na to, ażebyś zrozumiał, że Jezus, Syn Boży, Bóg w ciele umarł za Ciebie, z miłości do Ciebie, abyś zobaczył, że potrzebujesz Go, że potrzebujesz Go jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela i przez Jezusa możesz wrócić do relacji z Bogiem, do tej relacji, którą stracił Adam. A teraz, może jeszcze przez moment, zastanówmy się nad tą sprawą autorytetu, która jest tutaj dosyć wyraźnie zaznaczona, pokazana. Powiedział Bóg coś Adamowi, Ewie, jednocześnie oni razem byli im powiedział, osobno im powiedział. Ewa najpierw rozmawia z szatanem, Ewa słucha szatana, Adam też popełnia zło. Może ustawmy to w takiej najprostszej kolejności najbardziej jak to możliwe, żeby naświetlić, jak się to ma ta sprawa autorytetu, no bo może ktoś powiedzieć, no to nie należy słuchać żony, bo żona zawsze mówi źle, zawsze źle radzi. Kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył Adama, Bóg dał przykazanie Adamowi, aby nie jadł owocu z drzewa poznania dobra i zła. Jest to opisane w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, 17 werset. 18 werset mówi o tym, że Bóg stwierdza, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Zwróćmy uwagę, że Bóg nakazuje, daje rozkaz Adamowi, aby nie jadł owocu. Po tym rozkazie, po, tym, po tej sytuacji Bóg stwarza Ewę. I tą kobietę przyprowadza do Adama. I Adam przekazuje Ewie to, co Bóg powiedział. Skąd wiemy o tym, że Adam przekazał Ewie? Bo w sytuacji, kiedy Ewa była kuszona przez szatana, odpowiada Kobieta odpowiedziała że możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Komu powiedział Bóg? Bóg powiedział to Adamowi. Adam przekazał Ewie, ale Ewa mówi, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Widzimy tutaj właśnie, jaka jest hierarchia, jakie powinien być Boże ustanowienie, gdyby. Bóg przekazał Słowo swoje Adamowi. Adam przekazał w posłuszeństwie Bogu swoje Słowo Ewie i gdyby teraz Ewa była posłuszna Adamowi, byłaby automatycznie posłuszna Bogu. Będąc nieposłuszną Bogu, jest również nieposłuszna Adamowi. Adam powinien być posłuszny Bogu, a on jest posłuszny Ewie. Ale po cóżmy Ewie w momencie, kiedy Ewa nie słucha Boga. Nie słucha Boga, i jakie to sprowadza konsekwencje? Bo mogła Ewa mogła dawać Adamowi różne inne rady i na pewno dawała mu różne inne rady, i mogli jej słuchać i było wszystko dobrze. A więc Jeżeli to było zgodne z Bożym przykazaniem, z Bożymi a, nakazami. Zawsze najwyższy autorytet jest od Boga. I teraz, kiedy popatrzymy na małżeństwo, jeżeli teraz mąż albo żona nie nie są pod, nie wykonują tego, co Bóg, okay, a my teraz słuchamy żony lub męża, będzie to zawsze prowadziło do grzechu. Do grzechu albo do cierpienia. Dobre. Także tutaj jest autorytet, ale jest też w tym autorytecie. Ważne jest kogo słucha, kogo Czyli słucha mąż lub żona. Bo jeżeli mąż słucha Boga, to, to żona może... ma obowiązek słuchać męża. męża, a jeśli mąż nie słucha, słucha Boga. Boga, nie słucha Boga, to żona ma obowiązek słuchać najpierw Boga, a później męża. Jeżeli mąż nakazuje żonie robi coś, co jest niezgodne z tym, co Bóg mówi, nie powinna słuchać męża, nie powinna się z tym zgadzać. I odwrotnie, tak samo jest i z mężem. Jeżeli żona słucha Boga... Sprzeciwia się mężowi, powiedzmy w ten sposób, jeśli żona sprzeciwia się mężowi, ale... Słucha Boga, robi to, co powinna robić. Oczywiście są tutaj granice, Zawsze tą granicą jest właśnie a, grzech, to znaczy się a żona ma być posłuszna mężowi, ale do momentu, kiedy mąż nie nakazuje, czy też nie popycha żony do grzechu, czyli mąż jest posłuszny Bogu. Jeżeli mąż nie jest posłuszny Bogu, wtedy żona ma odpowiedzialność przed Bogiem, bo najwyższy autorytet jest od Boga. Bóg Chce, abyśmy Jego najpierw słuchali, ale teraz jeżeli mąż i żona słuchają Boga razem, idą za Bogiem, to Bóg ustanowił to tak, że, że autorytetem w takim małżeństwie jest mąż. Że najpierw jest Bóg, później jest mąż, a później jest żona. I to widzimy właśnie, że kiedy Pan Bóg przeklął Ziemię, całą Ziemię, to przeklął z powodu Adama, a nie z powodu Ewy, jest napisane. Właśnie tutaj jest to podkreślone, ten autorytet. Ten autorytet Adama. Może tutaj jest podkreślony autorytet, ale i odpowiedzialność Adama, odpowiedzialność męża. Tak Bóg zaplanował. Mog może się ktoś z tym nie zgadza, ale. Bóg stworzył człowieka i Bóg zaplanował relacje człowieka. Bóg również przekazał autorytet i swój autorytet Bóg przekazał Adamowi, a nie Ewie. I może być może niektórym kobietom słuchającej dzisiejszej audycji się to nie podobać, że mąż jest, czy ma dany od samego Boga autorytet, ale taki jest fakt, taka jest prawda, że Bóg swój autorytet przekazał mężowi. Ale to właśnie Rząd, to, co się, ale to, co mówiłeś, że ten autorytet jest, ale jest dopóki, dotąd dopóki mąż słucha Boga. Wy, wy, wypełnia Słowo Boże, słucha Boga, jest Bożym mężem. Jeżeli mąż nie wypełnia tego autorytetu, nie wypełnia Słowa Bożego, kobieta jest zobowiązana do tego, aby słuchać Boga. Powiedzmy, jeżeli Kobieta, żona pragnie słuchać Boga, a mąż wypełnia Boży autorytet, czyli przekazuje Boże Słowo, nie będzie tutaj żadnego konfliktu. Zwróćmy uwagę, jeżeli mąż wypełnia Słowo Boże, a kobieta pragnie wypełniać Słowo Boże, mąż nigdy nie będzie nakazywał czynić coś żonie, co jest wbrew Słowu Bożemu. I ona nie będzie miała powodu, aby się sprzeciwiać. Nie będzie miała powodu, aby się buntować. Będzie harmonia. Także bałagan powstaje tylko wtedy, kiedy... kiedy ze... Któraś ze stron wyłamuje się a, i jest nieposłuszna Bogu, i nie pragnie iść za Bogiem, i nie pragnie a, służyć Bogu. Próbujemy z skomplikowanego, złożonego tematu zrobić temat prosty. Nie wiem czy się to udało, jeśli się nie udało to trzeba być jeszcze powtórzyć, ale właśnie czekamy na Wasze opinie, żebyście zadzwonili i powiedzieli zaraz dzisiaj po audycji czy to wyprostowało myślenie, czy jest coś, co się nie zgadza bo temat męża i żony jest tematem drażliwym kobiety na przykład uważają, że są tutaj poniżone, czy stoją na niższym szczeblu. Trzeba się zastanowić, czy naprawdę tak jest. Jezus Chrystus był pierwszym, który pokazał, że traktował kobiety nie gorzej niż mężczyzn, więc mamy tutaj już jeden przykład, że tak nie jest, że one są traktowane przez Pana Boga jako niższego gatunku stworzenia. Dziękujemy dzisiaj za Wasz czas i zapraszamy do telefonów, zapraszamy do tego, aby powiedzieć, co myślicie o tym, co się nie zgadza, gdzie znaleźć w Piśmie Świętym, aby to poznać lepiej, bo czasem ktoś ma z tym problemy i jest to złożony temat i można mieć pytania, można mieć problemy, jest to bardzo normalna sprawa. Dziękujemy Wam za czas i cierpliwość, dziękujemy mieszkaniu, szefowi. Dziękuję. Dęba.